W życie sobie myślałam, że jestem najlepszą żoną na świecie. Tak mi się wydawało. Cudowna, wspaniała. Robiąca to, co trzeba. Co należy. Wychowująca dzieci, dbająca o męża, dbająca o dom. I nagle nic tego, nie nowego. Aczkolwiek wydaje, wydaje mi się, że przez bardzo wiele lat naszego bycia ze sobą w małżeństwie coś było nie tak. Nie umiałam tego nazwać, że to jest kryzys, ani nie umiałam... Wydawało mi się, że wszędzie jest tak samo właśnie. Że to, właśnie, że to, jest, że to jest małżeństwo. Że się kłócą, że że się nie dogadują, że, no, że, że, się, że się czuje, że coś jest nie tak. No i w pewnym momencie, znaczy się takiego byle jakiego życia, że tak powiem, 15 lat prawie, teraz potrafię to nazwać, że to trwało nasz kryzys, około 15 lat może i dłużej, naszego małżeństwa. Mój ojciec zachorował i zaczął umierać. Trwało to naprawdę bardzo krótko i w takim bólu, tego umierania mojego ojca, stresie, silnym lęku, koleżanka zaprosiła mnie na adorację i powiedziała, może to ci pomoże, bo tak naprawdę nikt mi nic nie pomagało. No i wtedy przez te, pierwsze wszyscy, przez, te, przez te pierwsze cztery adoracje to ja tylko płakałam. I ja nie umiałam tego nazwać dlaczego, ponieważ ja nie po to tam szłam na tą adorację. Nie wiem, co się ze mną działo, nie umiałam tego nazwać, po prostu płakałam. Potem z czasem zaczęłam to odbierać jako, że coś ze mnie wypływa, natomiast w zamian dostaję ciszę i spokój. I to było pierwszy raz, kiedy dostawałam taką prawdziwą ciszę i spokój do swojego serca, który, czego, czego nie znałam po prostu. Mam wrażenie, że właśnie przy tych adoracjach przed śmiercią mojego ojca yy, ktoś mnie złapał jakby za serce moje, tak, tak to mogę nazwać, że to, że to był ten moment wtedy. No i potem no oczywiście sam śmierć, śmierć, umieranie mojego ojca, kiedy mąż musiał odejść na bok z, ze swoimi jakimiś w ogóle, przestał dla mnie być ważny, bo ojciec był ważny. No i po śmierci ojca to już, to już takie było rzeczywiście, że galopka się stała, że tak, że tak powiem, galopująco, może zaczął odchodzić, zaczął mówić, że nie pasujemy do siebie, że, że nie możemy być razem, że jestem pomyłką, że nikt mnie nie kochał tak naprawdę, no i, i ja się trzymałam tej adoracji, bo ja wiedziałam, że ja sobie z niczym innym nie pomogę i nie, nic mi nie jest w stanie pomóc. I ja ty, tylko chodząc raz w tygodniu tą adorację, to była wspólnota odnowy w duchu świętym, to ja od, ja dostawałam wtedy taki spokój. I ten spokój starczał mi powiedzmy na dwa, trzy dni. Potem znowu było, byłam, była moje roz, rozwich, rozwich, rozwichłane, roz, takie roztańczone, takim sza, szalone emocje, które, których nie umiałam utrzymać na wodze, nie wiedziałam, jak się mam zachować w tym wszystkim, jak mam reagować, jak mam mówić, aczkolwiek sama zajmuję się, bo ja się zajmuję i terapią, i jestem pedagogiem szkolnym, i zajmuję się z, y, patologią społeczną dzieci i młodzieży. Jestem kuratorem sądowym. E, wszystko niby z książek wiem, aczkolwiek w tych moich właśnie rozbuchanych emocjach nie umiałam absolutnie zatrzymać się, nie wiedziałam w ogóle, co się ze mną dzieje, a wszystko się działo coraz gorzej w moim małżeństwie i, sam, i, i ze mną samą. No i w końcu mąż odszedł i wtedy zrozumiałam, że tak naprawdę, no chyba chcę, żeby jednak był moim mężem, bo, bo, bo, bo w tych wcześniejszych momentach to było tak, że mi się wydawało, że yy, ja jestem osobą mocno wyemancypowaną, mam swoje pieniądze, sama dla siebie, za siebie, na siebie zarabiam. Skoro mamy się kłócić i, i takie byle jakie nasze życie, przy dwójce dzieci, które, które to uczestniczą w tym wszystkim i, i to właściwie po co? No ale, jak mówię, że w tym momencie, kiedy jakbym zdecydowała, że można odejść i, i, i, i to się rozpadnie, nasze małżeństwo, to jakbym poczuła znowu ten niepokój w sercu taki straszny. Tak, to był niesamowity, prawie że ból taki dosłownie, bardziej dotkliwy niż fizyczny na pewno. No i wtedy zdecydowałam, że, że jednak chcę, żebym mąż został i absolutnie nie wiedziałam, co mam zrobić bo myślałam o sobie, że jestem najlepszą żoną na świecie. Prałam, gotowałam, zajmowałam się dziećmi. Wszystko sama, mąż był pasjonatem swojej pracy, więc ja robiłam to wszystko sama. E, aczkolwiek teraz wiem, że e, wszystko to robiłam, bo musiałam. To nie było, to nie płynęło z mojego serca, to co robiłam. Żoną byłam, bo musiałam. Zachowania pewne takie, bo musiałam. Matką byłam, bo musiałam. <śmiech> Myślę, że o tym mówiłam mężowi, oskarżając go o tym, że ja ciągle coś muszę, że ja ciągle się poświęcam dla kogoś, że ja nie mam czasu na swoje zainteresowania. Mąż, mąż był bardzo zdziwiony, mówi, dlaczego nie. No Ale ja ciągle czułam, że ja muszę robić coś innego, niż niż, niż bym chciała. No i mąż odszedł i, i, i wtedy po prostu taka niesamowita histeria, panika. No Nie umiałam się w ogóle absolutnie pozbierać. No, to był cierpienia, płacz, krzyk. No niesamowite w ogóle reakcje. Sama siebie nie poznawałam, że tak powiem no i, i i oczywiście szukanie pomocy więc terapeuci, psycholodzy znajomi, nieznajomi każdy po mojej relacji na temat naszego kryzysu że absolutnie sprawa jest beznadziejna że tu nie ma absolutnie żadnych szans rzeczywiście mąż jest zdranie mam zamknąć za nim drzwi odebrać klucze opa na, na drogę i tak naprawdę nie dawało mi to spokoju w sercu. Ja nie, ja nie czułam, ja czułam, że to wcale nie tak ma być. Ja, nie, ja się nie uspokajałam po prostu. Cały czas te emocje moje takie rozbuchane. No i pojechałam do Warszawy, do siostry i no, można było na rozrabiał. Zanim dojechałam, już się dowiedziałam. Poprosiłam koleżankę o pomoc. Ona mi dała numer mailowy księdza. Napisałam do tego księdza i on mi natychmiast odpisał. Chyba miałam szczęście, taką łaskę, że po prostu że ten ksiądz był przy, przy komputerze wtedy też i powiedział: Proszę pisać, ja jestem i będę słuchał, będę, będę czytał. No więc moje te listy szły do niego jakby no, z RKM-u. Ja rzucałam, pisałam, pisałam, pisałam. On tam próbował coś do mnie, absolutnie nie przyjmowałam, domu, wyrzucałam z siebie: jaka jestem wspaniała, jaka jestem cudowna, jaki mój mąż beznadziejny w tym wszystkim, Nie wspiera, nie pomaga. I ksiądz, no mogłam tak pisać długo chyba, nie wiem ile to pisałam długo, może parę godzin. W końcu ksiądz powiedział, odpisał mi, że no, musi stwierdzić, że jestem po prostu beznadziejną kobietą, beznadziejną żoną, absolutnie, że, no, że, to, że bardzo współczuję mojemu mężowi. I to ja mówię, jakbym dostała obuchem młotkiem u głowę po prostu i tak się zatrzymałam wtedy w tym swoim pisaniu i wyrzucaniu z siebie tego wszystkiego, tych planów na swój temat, a to na temat beznadziejności mojego męża. No i zatrzymałam się i taka taka chwilka zastanowienia. Ksiądz szybko odpisał, że przepraszam mnie za taką reakcję, ale no musiał tak napisać, żeby mnie zatrzymać, ponieważ yy, ponieważ no bardzo współczuję mojemu mężowi, ponieważ ja nie słucham. Ja tylko nadaję, ja, jest, ja tylko wyrzucam z siebie jakieś obłędne rzeczy. Mówi, no nie możemy mówić za bardzo o pani mężu, ponieważ męża nie ma. Jest pani i ja. Tylko w dwójkę jesteśmy, więc możemy mówić tylko o mnie. No właśnie powiedział, że, że nie słucham, że, że, że właściwie nie przyjęłam roli nigdy żony ani matki, że, że mam oczekiwania, owszem, dużo daję, ale za moje dawanie potrzebuję oddawania. I mówi, że w takiej sytuacji to, to niewiele ja zyskam, ale tylko ja wtedy nie, absolutnie nie rozumiałam tego księdza, co on do mnie mówi, nie rozumiałam tego, co on do mnie mówi. Ja byłam przekonana, że ja jestem po prostu DBS, najlepsza. Aczkolwiek on mi to potem wytłumaczył, że ja jestem nastawiona, nastawiona na nabranie. Że ja po prostu cały czas czekam, dając, ciągle czekam, że dostanę. A nie na tym polega miłość. Miłość jest dawaniem, a nie czekaniem na, na, na, na jakieś wzajemne coś, tak? Oddawanie sobie. I spytał się mieć ksiądz, ale powiedział wtedy, że mam odpowiedzieć natychmiast. I czy chcę być z mężem, czy odpuszczamy sobie tego męża? Powiedział, musi być decyzja natychmiast, bo on też nie miał czasu i. Nie wiem, to jakaś taka technika może też była, taka zastosowana przez niego. Uprzedził mnie, że jeżeli ja będę od tego męża walczyła, to to będzie ciężka walka, ale jest do wygrania. Ona jest na 100% do wygrania. Aczkolwiek nie umiał mi tego powiedzieć, albo ja nie umiałam zrozumieć, dlaczego jest do wygrania. Dla mnie to było, że absolutnie już nic nie jest do wygrania. Ja tylko chciałam wyrzucić z siebie swoją złość, jakby tak. I on mi powiedział, że mam się zatrzymać, mam po prostu przy... najpierw wyciszyć emocje, uspokoić siebie, czego zupełnie nie rozumiałam. Mam przyjąć rolę żony, mam przyjąć rolę matki. Jeżeli się zdecyduję, to ma, ma to być przyjęcie z radością, a nie z oczekiwaniem czegoś, bo to ja mam dawać a nie, a nie czekać, tak? aż, no, aż aż coś tam dostanę. No i wracając, stąpiłam na jasną górę, pomodliłam się, ksiądz yy, podał mi też literaturę, podał mi właśnie dzikie serca tego Eldridge'a przy okazji dowiedziałam się też o takiej książce kobieta kapłaństwo duszy, o wyciszeniu się kobiety potem już dostałam książkę właśnie miłość wymaga stanow stanowczości no i tą urzekającą długo nie mogłam zrozumieć jeszcze się otrząsasz po tym wszystkim potem były wakacje spotykałam na drodze swoich ludzi którzy mi ciągle mi mówili o jakimś wyciszeniu emocji w ogóle tego nie mogłam zrozumieć. Mi się wydawało, że jestem już spokojna. A oni ciągle mówili, że to jeszcze nie jest to. Naprawdę. Yy, wtedy ta moja cała wiedza, moje studia, to wszystko wzięło w łeb. Ja wtedy w ogóle nie rozumiałam, co do mnie ludzie mówią, i jakby nie umiałam tego w ogóle zastosować. No i wróciłam do domu. I zaczęłam się właśnie wtedy tak naprawdę uspokajać i wyciszać. Wtedy jeździłam na tą adorację dalej i jeździłam raz w tygodniu na mszę uzdrowienia. Raz w miesiącu ten msze uzdrowienia. I to mi bardzo dawało dużo, bo ja wtedy y, tak naprawdę czułam się moje serce wewnątrz. Już nie mówię, nie mięsień, tylko moja jakaś dusza, taka, coś takiego w środku, co miałam. To się zaczęło uspokajać i wyciszać. I ja zaczęłam wtedy inaczej spostrzegać ludzi, spostrzegać mojego męża siebie. No i teraz, teraz... Teraz, tak naprawdę to wtedy do samego rozwiązania tej naszej sprawy, tego, tego kryzysu, to bardzo, no, to nie rozumiałam niczego. Były takie momenty, kiedy no, mój mąż powiedzmy do domu wrócił, był z nami, a człowiek dalej jeszcze odchodził, jeszcze ciągle mnie oszukiwał, okłamywał i to było regularnie raz w miesiącu, więc ja regularnie raz w miesiącu miałam niesamowity dół, niesamowite załamanie się takie i wtedy modliłam się, pamiętam, że wtedy Ojciec Święty umierał i jakoś tak długo wspierałam swoją modlitwą Ojca Świętego, a z drugiej strony jakby prosiła nie wiedziałam, prosiłam go o takie wsparcie i pomoc, aż prostu nie wiedziałam, czy mogę to zrobić, prosząc człowieka, który umiera, który sam, który sam cierpi ale też prosiłam Ojca Pio i prosiłam też małą Tereskę, Tereskę, małą Zlicję e... Miałam takie obrazy, to taka moja wyobraźnia, że, że są koło mnie, jak leżę na przykład, bo nie mogę spać w nocy. Stoją koło mnie, mówią, nie martw się, wytrwaj na przykład, módl się, my się modlimy z tobą, nie jesteś sama. Miałam takie obrazy często. Tereska się do mnie uśmiechała, a ojciec był zawsze bardzo poważny. I mąż zaczął wracać. Pracował w domu, bo miał... W... Pracowałam na komputerach, w domu miał swój sprzęt, przychodził, ale ciągle odchodził, znikał mi, jakby. Potem się dowiedziałam, że oszukiwał. I już byłam bardzo uspokojona i bardzo wyciszona, i wtedy zrozumiałam, że mój mąż kocha inną kobietę i ja nie mogę go zatrzymać. I byłam wtedy tak bardzo przekonana do tego, że moja miłość jest taka, że no, muszę mu oddać to, tak? Muszę to, oddać mu tą wolność, ponieważ. Ja rozumiem, jak on może cierpieć, bo ja cierpię przez niego też, nie? No i powiedziałam, że kolejny raz, bo było dokładnie 15 grudnia, kiedy znowu kolejny raz zostałam od męża po głowie. Więc powiedziałam, że teraz rozumiem i no niech idzie nie niech będzie szczęśliwy. No i mąż wtedy... Mm, znaczy ja wtedy potrzebowałam też takie bycia sama. I powiedziałam, że musi odejść, że musi wyjść, bo ja muszę po prostu pozbierać się i ułożyć wszystko jakoś tak... Bo jestem w takim stanie, że nawet nie, mo nie mogę patrzeć na niego i być, i nie chcę już rozmawiać. Już z koniec tych rozmów, i rzeczywiście, może, wyjechał wtedy na jakieś kilka dni do swojej mamy, chyba. Ale myśmy też byli zaproszeni na Boże Narodzenie do mojej siostry, do Warszawy, i może zadzwonił, pytać się za ze świętami. Więc ja powiedziałam, że ja nie powiedziałam mojej rodzinie, jaka jest sytuacja i jak ma ochotę. Z nami te święta spędzić, no to, no to zapraszam. No i tak pojechaliśmy do Wiasza wyrazem, ale ustaliłam też ja, że nic w rodzinie nie mówimy mojej mamie, ani mojej siostrze i tam rodzinie. Natomiast mąż wraca i zostanie przez dwa tygodnie po świętach w mieszkaniu mojej mamy piętro niżej pode mną. Potem znajdzie mieszkanie sobie i się po prostu wyprowadzi. Te dwa tygodnie będzie miał na szukanie mieszkania jakiegoś. No i 20, z 27 grudnia, na 28 wróciliśmy już za świąt, byliśmy w domu. Mąż spał na dole w tym mieszkaniu u mojej mamy, ja u siebie i po 12, w pół do pierwszej w nocy z 27 do 28, te SMS od męża, czy ja już śpię. No i ja tak, no już, już drzemię tego się spać nie mogłam przez te miesiące w ogóle, prawie że, ale tak no sam się bardzo odpocząć, żeby nabrać sił nas na kolejny dzień. Mówię, że tak, drzemię on pyta się, czy mogłabym na chwilkę zejść. Więc, no to idę. Ja mówię, no to była śmieszna sytuacja, bo po klatce schodowej, Szlafroczek po prostu idę do sąsiada, się skradam po cichutku, żeby sąsiedzi, bo nikt mnie nie, może nie zauważył. Pukam do niego, widzę, mój mąż siedzi w ubraniu, kompletnie ubrany, spodnie, polarka, koszula jakaś tam bluzka. Pytam się, no dlaczego? Mówi że, nie, mówi, że nie może spać, że w tym mieszkaniu, od kiedy jest w tym mieszkaniu, nie może spać, że się dzieją dziwne rzeczy, że spadła lampa, która wisiała przez, nie wiem, 30, więcej lat w tym mieszkaniu, nagle spadła nic że jakaś doniczka mu spadła z, z parapetu, że nie wie, co się dzieje w tym mieszkaniu, że on się bardzo boi, że mogłabym, mogłabym zostać. No, ja taka aż byłam miłosierna, troszkę jakby przemieniona właśnie tym swoim spokojem takim, który dostawałam, który czerpałam cały czas i, i z modlitwy, bo się bardzo modliłam też wtedy i, i, i z tymi tych moich rozmów z ojcem Pio i z małą Tereską nabierałam takiego, takiej... takiej, takiej, takiej anielskiej ciszy w sobie, takiego spokoju, takiej, takiej błogości prawie. No i że czułam wtedy taka, taka, taka, taką dobrą osobą, jestem koleżanką mojego męża, mogę z nim tutaj zostać w tym, dom, w tym mieszkaniu, skoro on tak jakoś... Wtedy mój mąż mnie bardzo przeprosił i powiedział, że czy mu wybaczę to, co się wydarzyło. Ja byłam po prostu w szoku. To było, Ja byłam w szoku dlatego, że w życiu nie spodziewałabym się takiego obrotu sprawy, skoro już było wszystko ustalone, że my będziemy osobno już. Także to było takie naprawdę no niesamowite. To było, to było po prostu takie naprawdę, że to było się stało teraz. Czy mu wybaczę, czy będzie mógł zostać, czy kiedyś, się, czy kiedyś zapomnę, co się stało. No i... Tak, no, powiedziałam, no możemy tak jakoś... Aczkolwiek nie byłam przekonana jeszcze, ale mąż poszłam do domu, potem mąż przyszedł następnego dnia do pracy jakby do domu. No i był z nami cały dzień, do wieczora. Wtedy przyszła moja koleżanka... I to był piątek, pamiętam, 28 grudnia 2005 roku. To I ona do mnie mówi, że dzisiaj jest święto świętej rodziny. Chyba piątek, czy to w niedzielę jest, nie pamiętam, ale tak mam wrażenie, że to był piątek. Że jest święto świętej rodziny, dzisiaj czy ja byłam w kościele. A ona mówi, a ja tak, nie no, piątek, czemu miałabym być dzisiaj w kościele? I przypomniało mi się, że to jest rocznica śmierci mojej babci. Moja babcia zawsze mówiła, że rodzina jest najważniejsza. I koleżanka mówi, wiesz, dziś jest święto świętej rodziny ja się dziś za Was modliłam, za, twoje, za, za Ciebie i za Twojego męża. I wtedy mi się przypomniała ta babcia jeszcze, że to ten dzień, kiedy ona umarła i tak bardzo modliła się, żeby nasza rodzina zawsze była razem. Także to były takie cudowne, jakby no, racjonalne do wytłumaczenia, jakieś znaki, jakieś sytuacje, których długo, długo nie mogłam sobie wytłumaczyć. Całego przebiegu tego kryzysu mojego, moich zachowań, których nie umiałam nazwać, Racjonalnie wiedziałam, że powinnam być inna. Nigdy nie byłam inna, niż powinna była być w zachowaniu swoim, które wiedziałam z książek, z mojej wiedzy, z doświadczenia zawodowego nawet. Najbardziej dziwniejsze było to, że było ustalone, że może odchodzi. A tu nagle jest, że zostaje. No i tak powoli, powoli uczyliśmy się od nowa być razem ze sobą. Powiem tak, ja już wtedy byłam zupełnie inną osobą zupełnie inną osobą. Owszem, modliłam się, jak dostałam modlitwę o uzdrowienie małżeństwa jeszcze w czasie kryzysu, modliłam się tą modlitwą i prosiłam Boga o przemienienie. Aczkolwiek nie umiałam nazwać, jak ja mam być przemieniona. Nie umiałam tego. Mi się wydawało, ja myślałam o sobie jako o naprawdę super babce. Pod każdym względem, jako mamie, jako żonie, jako koleżance, więc ja nie umiałam o co prosić nawet. Nie umiałam prosić o to, żebym była, ale jaka inna, jaka przemieniona, pod jakim względem? Nie wiem. Czy mam mieć inny kolor włosów? Czy o co to chodzi? Nie. I mówiłam w takim razie, Panie Bożonu, na chwałę Tobie, tak? Żeby, żebyś Ty był zadowolony ze mnie, tak? A może i też, żebym, żebym umiała być tak, żebym tak była przemieniona, żeby mój mąż umiał być ze mną. Ale ja nie umiem tego nazwać, jak to ma być przemieniona. No i tak się działo jakoś. Myślę sobie, że najważniejsza była ta cisza w sercu, że takie uspokojenie. No i taka cisza. No i, i, i od tego momentu, od 28 grudnia 2008 ro 2005 roku, no jesteśmy razem. to patrzcie, nie rozstajemy się. Jestem zupełnie innym człowiekiem. Jestem spokojna, cicha. Mój mąż jest... Y, przy mnie staje się też inny, aczkolwiek niczego od niego nie żądam i nie wymagam. Y, potrafimy ze sobą usiąść, wypić w pokoju kawę. Potrafimy ze sobą rozmawiać. Potrafimy... Nie być ze sobą. Potrafię, rozum... Potrafię już teraz zrozumieć, że mój mąż ma prawo do swoich pasji, do swoich zainteresowa... Z... Twoich... Twoich zainteresowań, że on idzie do innego pokoju, zajmuje się sobą. Nie wymagam, żeby był cały czas ze mną i nauczyłam się dawać. Nauczyłam się rozumieć, że nie muszę nic zamiar do dostać.